Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. <laughs> Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. guy, motherfucker? Echertape er.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 stories about what happened it's true all of it the dark side the Jedi It's calling to you. Dzisiejszy podcast miał być tak naprawdę wstępniakiem, bardziej dla ludzi obserwujących całe zjawisko z boku niż tych, którzy siedzą w tym bagnie po uszy. Dlatego no, ja spróbuję zrobić tak, by było krótko, zwięźle i czytelnie. Oczywiście pewnie dodam jakieś też swoje dygresje i swoją opinię na ten temat, ale postaram się zrobić to jak najkrócej. Planowałem to nagrać, gdy zaczęły w Polsce wychodzić książki z Nowego Kanonu, czyli jesienią zeszłego roku. Ale wtedy dogadałem się z Głosem Kultury, zacząłem pisać dla nich recenzje tekstowe, które póki co znajdziecie też tutaj, ale chyba systematycznie będę je wywalał i zastępował wersjami audio. W końcu skoro konglomerat podcastowy to postaram się tutaj do podcastów ograniczyć. Ale wracając do tematu, ciągle miałem w planach nagranie serii podcastów, ale te plany mi się ciągle przesuwały. No i w końcu nazbierało się tyle tych książek, że ja już o tych pierwszych nie pamiętałem, aż tyle, żeby o tym mówić. No i w końcu odpuściłem to sobie. Teraz chciałbym do tego przysiąść, nadrobić zaległości i kolejne pozycje, recenzować na bieżąco. Choć już od razu zaznaczam, że podcasty o tych książkach, które już się u nas ukazały, no to będą się głównie ograniczać do tego, co już napisałem w Głosie Kultury. Czyli będzie to raczej przełożone jeden do jednego na wersję audio i ewentualnie w kilku miejscach może jakieś dygresje dodam. Natomiast myślę, że nadal będę też pisał recenzje dla Głosu Kultury no bo skoro zacząłem to robić, to fajnie by było, gdyby, yy, gdyby ukazywały się dalej. A po co ten wstęp? No, po to, żeby krótko wyjaśnić Wam, o co w tym chodzi. O co chodzi w tym całym rozszerzonym uniwersum i jak to jest tutaj u nas grupowane w konglomeracie. Kiedyś używało się nazwy Expanded Universe, czyli rozszerzone uniwersum w którego skład wchodziły wszystkie licencjonowane materiały rozwijające Wszechświat Gwiezdnych Wojen. Przy czym już wtedy to nie było takie proste i to nie było takie czarno-białe. Bo w tym worku mieliśmy zarówno utwory z oficjalnego kanonu, jak i niekanoniczne przedstawiające alternatywne wydarzenia jak choćby serię komiksów Star Wars Infinities która opierała się na pomyśle co by było gdyby jedno kluczowe wydarzenie w każdym epizodzie poszło innym torem mieliśmy parodie, jak choćby serię komiksów Tak i Binks czy też komiks o tworzeniu planów na budowę Gwiazdy Śmierci czy nawet komiks w którym Indiana Jones znajduje w jaskini szkielet Hannah Solo no i mieliśmy też komiksy przedstawiające różne wariacje Luka spotykającego Darta Maula na Tatuinie, co swoją drogą już teraz nie wydaje się być tak nieprawdopodobne mieliśmy walkę Wejdera z Maulem i tutaj jak wyżej również w tym momencie to w ogóle nie jest nieprawdopodobne no i dawniej to wszystko ktoś to wszystko ogarniał i segregował na utwory kanoniczne i niekanoniczne Bywało tak, że tylko część jakiegoś utworu wchodziła do kanonu, albo sam fakt, że jakaś tam dana bitwa się odbyła, a już nie to w jaki sposób została ona opisana. Oczywiście to nie jest tak, że w tym wszystkim nie było bubli, no, było ich sporo. Przykładowo, nie wiem, taka trylogia Kryzys Czarnej Floty, cała seria była kanoniczna. Ale tam było masę sprzeczności z, z, z filmami, no bo książka powstała jeszcze przed prequelami i nikt nie ogarniał zależności między jedną a drugą trylogią i trzymania się jakiejś linii czasowej, która wtedy jeszcze nie istniała. I, i tak naprawdę no wiele książek, które powstały przed prequelami, to się z nimi dość mocno gryzie i wyklucza. Do tego dochodziło mnóstwo retkonów, czyli nowe źródła wypierały stare źródła. Spory burdel w tym wszystkim zrobił serial Wojny Klonów, który często zupełnie przeinaczał znane fakty, włącznie ze zmianami całych historii danych postaci, włącznie z zupełnie innym ich uśmiercaniem w zupełnie innym czasie itd., do tego doszły materiały rozwijające serial The Clone Wars, które, no, które też stały w sprzeczności z wydawanymi wcześniej seriami książkowymi i komiksowymi opisującymi ten okres. Oczywiście byli tacy, którzy próbowali to kleić, często na siłę i często wbrew rozsądkowi, ale do no, niektórych faktów zwyczajnie nie dało się skleić. I to też nie jest tak, że ten poprzedni kanon miał być z założenia spójny. Fani tak na to patrzyli, ale twórcy mieli to, na to raczej wywalone. I taki George Lucas traktował to jako, jako coś niższej kategorii, jako alternatywny świat, który ma z jego filmową wizją punkty wspólne w postaci epizodów. E, traktował to jako e, historię, która mogłaby się potoczyć i która w kilku miejscach potoczyła się tak samo, jak ta jego główna historia filmowa, ale jeśli miałby kaprys, by nakręcić to inaczej, no to, to, to tak by zrobił i tak robił. I tym samym ten cały poprzedni kanon miał też swój podział na kanony A, B, C i tak dalej. Nieistotne jak to dokładnie było, ale był kanon główny, to były filmy, potem produkcje telewizyjne, gry, a książki i komiksy to były chyba najmniej istotny element tego całego kanonu. Oczywiście tak to wyglądało z góry, ale bardzo wielu fanów rozkochało się znacznie bardziej w tej części całej historii. Filmów było tylko kilka, a od lat Lukas zarzekał się, że więcej ich nie będzie. Oczywiście można je oglądać w nieskończoność, no ale większość fanów chciała więcej. I stąd tak duża miłość do Expanded Universe. I stąd tak wielka nienawiść w internecie po skasowaniu go. Chyba nawet ci najbardziej fanatyczni miłośnicy Expanded Universe zdawali sobie sprawę z wielu jego ułomności. No ale kurczę, to jest coś, co może trudno wytłumaczyć, ale to naprawdę dla wielu ludzi było coś cholernie ważnego. Tania, w sensie jakościowym, a nie finansowym, literatura klasy B... Często pisana przez wyrobników pracujących na akord, piszących i rozwijających różne uniwersa, ale to sprawiało, że ten świat żył. Był ciągły, w miarę spójny i to był ewenement. No, nie siedzę aż tak w rozbudowanych fikcyjnych światach, ale nie wiem czy jest drugie tego typu uniwersum, które tak długo zachowało spójność i ciągłość. Stare Expanded Universe rozpoczęło się wraz z wydaniem książki Spotkanie na Mimban e, Alana Dean Fostera w 1978 roku, a zakończyło się w roku 2014. Rozwijane było zatem przez 36 lat. W 2014 podjęto decyzję o kasacji tego uniwersum na zasadzie wrzucenia wszystkiego, co zostało wydane do 2014 roku, do jednego worka opatrzonego tabliczką legendy. Określenie Expanded Universe w tym momencie w zasadzie już nie funkcjonuje. Od tego momentu mieliśmy legendy skupiające wszystko, bez różnicy, czy wcześniej było to kanoniczne, czy nie. Także do jednego worka trafiły zarówno te historie, które faktycznie rozwijały ten świat, jak i wspomniany choćby wcześniej komiks, w którym Indiana Jones odnajduje szczątki Hanna Solo. A wszystko to, co miało zostać wydane po roku 2014, od teraz było po prostu częścią kanonu nie rozszerzonego pozafilmowego uniwersum choć z przyzwyczajenia i tę nazwę się stosuje a jednego spójnego docelowo przenikającego się na różnych płaszczyznach kanonu nad którego spójnością czuwają specjalnie powołani ludzie czyli tak zwana Star Wars Story Group na chwilę obecną w Polsce ukazało się 7 książek z nowego kanonu wydawanych przez Uroboros i je dość łatwo odróżnić od tych starych. Po pierwsze, stare wydawał Amber. Po drugie, miały, miały mniejszy format. Były wydawane jakościowo gorzej, ale miały spójną szatę graficzną. Nowe książki mają duży format, skrzydełka. Każda jest potraktowana indywidualnie. Ma swoją oprawę graficzną zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Do tego dochodzą młodzieżówki wydawane przez Egmont. I tych na razie ukazało się... Oczywiście pomijając już takie pierdoły dla dzieci, jak dzienniki Ezry czy pamiętniki rej. no to tych konkretnych młodzieżówek, o ile dobrze liczę, ukazało się osiem. I część z nich to są naprawdę cholernie fajne książki. Uroboros też na ten rok zaplanował jedną młodzieżówkę, bardzo wysoko ocenioną przez fanów, czyli nie tylko Egmont serwuje nam ten kawałek tortu. No, no, no i już na tym krótkim przykładzie widać, jaki tutaj jest chaos. Jaki chaos już nam się zrobił po kilku książkach. To naprawdę jest ciężkie do ogarnięcia dla laika, dla kogoś kto w tym nie siedzi. W Stanach jest o tyle łatwiej, że tam wszystkie wznowienia starych rzeczy mają pasek legendy. U nas teoretycznie nie ma wznowień, no ale praktycznie na początku roku Amber wypuścił na nowo sporo tytułów. W tym choćby osiągające już trzycyfrowe kwoty zaginiony plemię sitów. I jak już poruszyłem cenę, to to jest w ogóle jakaś masakra, bo popyt na stare tytuły jest i zawsze będzie. Bo zawsze będą fani Gwiezdnych Wojen. A teraz nie ma kto tego wznowić i ceny rosną w zastraszającym tempie. Jak kiedyś umrę, to moja córka sprzeda sobie tą całą moją kolekcję i sobie dom wybuduje. Okej, okay, ale wracamy do głównego tematu, nie przedłużamy, nie przedłużamy. Druga rzecz to komiksy i te Egmont dzieli u nas dość przejrzyście. Aktualnie wychodzą dwie serie, kioskowy magazyn Star Wars Comics, który na bieżąco omawiamy z Jerem i to jest nowy kanon. Oraz wychodzi kolekcja legendy Star Wars opatrzona złotym paskiem, w której znajdują się tylko stare, niekanoniczne obecnie komiksy. Oczywiście to wygląda ładniej przejrzyście, jak ktoś siedzi w tym na bieżąco i kupuje to na bieżąco, ale jeśli ktoś na przykład teraz został fanem i przeszukuje właśnie Allegro, no to już ma dużo większy chaos. Ja przyznam, że tak jak książki Układam na półkach z wyraźnym Podziałem na kanon i legendy Tak przy komiksach mam już jeden Wielki bajzel i wszystko Przemieszane zarówno na półce jak i w kartonach Co ciekawe tak jak Sześć pierwszych filmowych epizodów I serial Wojny Klonów Stanowiły kiedyś część Starego kanonu no to teraz oczywiście Przeszły one do nowego kanonu Nie są legendami no ale nadal Są oczywiście spójne z nimi Skoro zawsze stanowiły ich część ale tak jak filmy, te, te sześć filmów i serial teoretycznie są częścią wspólną obu kanonów, legend i obecnego kanonu, tak już ich książkowe czy komiksowe adaptacje do obecnego kanonu nie należą, nie przeszły, pozostały legendami. Czyli książki Nowa Nadzieja, Imperium Kontratakuje, Wojny Klonów i tak dalej nie stanowią części nowego kanonu Star Wars. No chyba, że ktoś je na nowo napisze. Już wyszły ich wersje młodzieżowe i Egmont już je u nas wydał i te są kanoniczne. Takie czarne z symbolicznymi postaciami utrzymanymi w jednej kolorystyce. Ale stare książki kanoniczne nie są. Okej, okay, jak my oznaczamy to na konglomeracie? No, myślę, że dość przejrzyście, a przynajmniej staram się, by to było nie tylko ładne, ale i czytelne. Wszystkie legendy mają złoty napis Star Wars, wypełniony w środku, a nie same kontury i pasek z napisem legendy. Komiksy z legend mają dodatkowo logo z tytułem, książki nie, bo kiedyś tylko sporadyczne książki miały jakieś logo, a w Polsce to w zasadzie niemal żadne takiego specjalnego loga nie miały. Nowy kanon natomiast oznaczam na dwa sposoby. Komiksy mają filmowe, żółte, konturowe logo Star Wars. Zwykle też logo konkretnego tytułu, który omawiamy. I logo wydawcy, czyli czerwony napis Marvel. No Tylko jeden komiks miał Konika z Dark Horse, ale to był pojedynczy wyjątek. Książki z nowego kanonu oznaczyłem natomiast białym, wypełnionym logo Star Wars. I tylko nim. W graficzce do tego podcastu przedłużyłem sobie pasek i dodałem napis kanon, ale normalnie tego nie robię. Może potem ogarnę też tagi i dodam podział na kanon i legendy, bo w sumie nie wiem dlaczego, ale do tej pory chyba tego nie zrobiłem. Nowe książki wydawane w nowym kanonie mają swoje graficzne loga tytułów, każda jest potraktowana indywidualnie, ale one są często dość mocno przekombinowane i, i ja próbowałem je wyciąć i nałożyć na grafiki, ale wyglądało to chaotycznie i bardzo nieestetycznie, więc z tego zrezygnowałem i tytułów na graficzkach zdobiących podcasty nie ma. Yy, w skrócie, jeszcze raz, wszystko ze złotym paskiem to są stare, niekanoniczne tytuły, a wszystko bez paska to jest nowy, oficjalny kanon. I na koniec jeszcze jedna kwestia. Jaki był sens tego wszystkiego? Z punktu widzenia marketingowego było to oczywiste zagranie. Disney kupił markę, książki pozostały w tym samym wydawnictwie, pozostały w Del Rey, a komiksy przeszły do Marvela, którego Disney jest teraz właścicielem. Jeśli ktoś sądził, że oni zatrzymają sobie gigantyczne i zapchane po brzegi uniwersum, by rozwijać je tylko w wolnych miejscach, no to jest albo szaleńcem, albo niepoprawnym marzycielem. <słuch> Oczywistym krokiem wydawcy było wyzerowanie sobie wszystkiego, zrobienie resetu, wyczyszczenie boiska i układanie pionków na nowo. I oczywiste było, że zaczynają od najbardziej znanych elementów, czyli rozwijają w tym przypadku starą trylogię. I oczywiste było, że będą powtarzać ograne patenty, czerpać garściami z legend i wybierać sobie to, co jest już znane i lubiane. To było oczywiste, i nie rozumiem, dlaczego tak długo trzymano ludzi w niepewności, I mydlono fanom oczy, że trwają na rady i zebrania i wielkie debaty, co z tym zrobić. Tylko po to, by po kilku miesiącach ogłosić, że cytuję z pamięci i upraszczam. Z szacunku do tego, co zostało zrobione do tych 36 lat, bla, bla, bla, bla, wywalamy wszystko i zaczynamy od nowa. Wtedy przelała się gigantyczna fala krytyki. Internet nie zostawił suchej nitki na Disneyu, a ten w pierwszej chwili no trochę nie potrafił sobie z tym poradzić i stracił kilka punktów bo nie wyszedł wtedy z tego z twarzą z jego facebookowego profilu kasowane były wszystkie dyskusje, wyrzucano tysiące komentarzy, blokowano rozmowy pamiętam akurat wtedy wchodziła do kin jakaś animacja disneyowa i na fejsie wrzucili zdjęcie z podpisem, kto jest twoim bohaterem i poszła taka ogólnoświatowa akcja i tysiące komentarzy w których ludzie dodawali nazwiska bohaterów ze skasowanego właśnie Expanded Universe. Ale tak jak mówię, ja to rozumiem. Bolało mnie to w pierwszej chwili. Do dzisiaj mi trochę smutno, że historia się rozdwoiła, no bo ja akurat też byłem, byłem wielkim fanem książek i komiksów, no ale nie obraziłem się i bardzo chętnie śledzę na bieżąco wszystko, co wychodzi z nowego kanonu. Nie podoba mi się jednak pieprzenie, jakie to było potrzebne z punktu widzenia samej historii czy fanów. Osobiście uważam, że bez problemu dało się nakręcić siódmy epizod bez kasacji uniwersum, przenieść akcję jakieś 10 lat dalej, zostawić większy margines pomiędzy książkami a filmem, rozpocząć nową historię, a potem rozbudowywać ją i kleić zresztą. Ale też nie jest to temat, który chciałbym tutaj jakoś szalenie mocno rozwijać, bo oczywiście zgadzam się, że nakładało to dość spore ograniczenia na twórców, a tylko idiota by sobie nakładał takie ograniczenia po przejęciu marki. A poza tym to by grało w przypadku jednego filmu, czy jednej trylogii. A Disney oczywiście mierzy dalej. No, kolejne trylogie musiałyby wziąć pod uwagę już też późniejsze komiksy, czyli zostałyby nie tylko ograniczone z dołu, ale też z góry. Do tego dochodzi kwestia filmów z cyklu Gwiezdne Wojny Historie. No, już niedługo będziemy mieli łotra 1, a potem kolejne i aktualnie Disney kładzie dużo mniejszy nacisk na rozbudowę książkową, a bardziej filmową. Teoretycznie powinniśmy się cieszyć. No, książki z założenia miały być tylko substytutem filmów. Filmów, które miały już nie powstawać. Przez lata wiele osób jednak tak się do nich przyzwyczaiła, że jako ogólne zjawisko książki stawiała ponad tę filmową część. Nie zgadzam się jednak, by Reset Uniwersum miał wprowadzić jakiś ład. Znaczy sama historia może będzie spójniejsza, ale to oczywiście czas pokaże. Wiele osób jednak podaje jako argument yy, za resetem fakt, że próg wejścia był za wysoki. Ja się z tym nie zgadzam. Gwiezdne Wojny od zawsze już na starcie były zrobione na zasadzie urywka większej historii. Już w pierwszej scenie pierwszego filmu jesteśmy wrzuceni w centrum wydarzeń, w centrum akcji, której nam się jakoś szalenie nie tłumaczy... I dokładnie tak samo było z książkami i komiksami. W pierwszym filmie nikt nam nie, nie wyjaśnia, kim jest Vader. I na takiej samej zasadzie można zacząć czytać książkę, nie znając genezy, dajmy na to, Jasona Solo, Mary Jade czy Kyla Katarna. A śledzić jedynie ich aktualne przygody. No, ja zacząłem obcować z Expanded Universe od serii książek Dziedzictwo Mocy, które było jedną z ostatnich serii. No, na starcie dostałem cały Legion bohaterów z nowej ery Jedi, której zresztą do dzisiaj nie przeczytałem, a tylko zacząłem. Za to przeczytałem całe Dziedzictwo Mocy i całe Przeznaczenie Jedi. Dwie ostatnie dziewięciotomowe serie. I nie odbiłem się od tego, a próg wejścia był teoretycznie okrutnie wysoki. W międzyczasie sięgałem po inne losowe tytuły i, i dokładnie na tej samej zasadzie wszedłem w komiksy, no, czytając je losowo i poznając fragmentarycznie. W to się dało wejść jak ktoś chciał wejść, no to wchodził. A jak ktoś mówił, że wszedłby, ale go odrzuca, to, no to chyba tak nie do końca mu na tym zależało. E, przecież za 5 lat nowe uniwersum e, to znów będzie za wysoki próg wejścia. Ja sam kilka lat temu podjarałem się nowym zresetowanym uniwersum DC, New 52, bo wcześniej przerażał mnie ogrom tego. No i w pierwszej chwili planowałem czytać większość nowych tytułów. Ostatecznie przeczytałem kilka pierwszych zeszytów, kilku serii. Kupiłem kilka tomów wydanych w Polsce, a teraz w zasadzie prawie całkowicie olałem ten temat. I, i tylko co jakiś czas, kiedy raz w roku wpada mi w ręce jakaś większa kasa, no to kupuję kilka tytułów. Serio, resetowanie uniwersów powoduje tylko jedno. Chwilową falę zainteresowania tematem. I, no i teoretyczne odświeżenie, które w praktyce i tak ogranicza się do jeszcze jednego przemielenia tych samych motywów. No i tutaj jeszcze jeden wniosek można wyciągnąć, że jeśli raz się coś zresetowało, to potem drugi raz będzie już łatwiej. Czyli tak jak raz trzymano nas kilka miesięcy w niepewności, to kolejny reset mogą ogłosić dużo szybciej i dużo łatwiej, bo w końcu w pewnym momencie zainteresowanie osłabnie na tyle, że nowy reset przyciągnie na chwilę nową falę, i nowych czytelników i nowe pieniądze, ale też nie chcę się bawić we wróżkę, bo zbyt wielu fanatycznych miłośników Expanded Universe jest w necie, którzy robią to za mnie. Oczywiście, no ja się zgadzam, to chwilowo przyciągnie nową falę. I pewnie taka fala w przypadku Gwiezdnych Wojen była, no bo sam film przyciągnął nową falę. Ale na dłużej z tym tematem zostają tylko ci bardziej zaangażowani fani, którzy nie mają problemów z za wysokim progiem wejścia. Więc to nie dla nich robić resety, a tylko dla tej chwilowej fali. A ci, których przyciągną chwilowo film, to i tak, w, nie wiem, no w 99 przypadkach na 100 nie ogarną tematu na tyle, by rozróżnić, czy to jest kanon, czy nie kanon. A jeśli sięgną po coś więcej, no to to będzie losowy tytuł. I pewnie jeśli teraz słucha mnie taka osoba, która na fali nowego filmu chwilowo podjarała się tematem, to czuję się jakbym do niej po chińsku mówił. Serio, podziały na różne kanony rozróżniają tylko hardkorowi fani. Więc nie mówmy o tym, że to jest po to, by przyciągnąć nowych, bo to są bzdury. Ja z przykrością stwierdzam, że reset uniwersum spowodował u mnie zniechęcenie do poznawania legend. Cieszę się, że mogę na bieżąco poznawać nowe historie i śledzić to wszystko w momencie ich tworzenia, czyli doświadczać czegoś, czego nie doświadczyłem przy poprzednim kanonie, bo za późno w niego wszedłem, ale jednocześnie smutno mi, że nie mam w ogóle parcia na legendy. Komiksy kupuję wyrywkowo i czytam trochę na siłę. Ostatnią książkę z legend przeczytałem chyba jakoś rok temu i nie zanosi się, bym szybko po coś sięgnął. I tym pesymistycznym akcentem wypadałoby powoli zakończyć ten podcast. E, miało być krótko i zwięźle i bez dygresji, a wyszło jak zawsze. Tak czy inaczej mam nadzieję, że jak ktoś jest zainteresowany tematem, a średnio go ogarnia, to trochę mu go rozjaśniłem. Jeśli chcecie zacząć coś czytać, a macie wątpliwości, to albo piszcie w komentarzach czy we wiadomości, albo szukajcie na własną rękę na jakichś listach z podziałem na kanony, które dość dobrze macie zrobione polskojęzycznie na bastionie polskich fanów Star Wars, czyli pod adresem star Ja na dzisiaj będę już się z Wami żegnał. Do usłyszenia niebawem. Już niedługo zasypię Was recenzjami książkowymi z nowego kanonu. A tymczasem trzymajcie się ciepło i niech moc będzie z Wami. Cześć. It, man. Game over, man. It's game over. Co fk, teraz zrobimy? Co zrobimy? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.